rabuj zrabowane Taka jest naczelna dewiza lichwiarskiej żydowszczyzny. Fatalnym tego przykładem i dowodem jest los polskiego złota zrabowanego przez Niemców podczas II żydowskiej wojny światowej, wywołanej przez Niemców, pozostających na usługach dwóch żydowskich międzynarodówek: finansowej i komunistycznej. Niemcy zrabowali Polsce ponad 139 ton złota przeliczając na kilogramy. Było tego złotego kruszcu, mnożąc tonę przez tysiąc kilogramów, 139 tysięcy kilogramów. Można dostać zawrotu głowy, mając jeden kilogram. Tylko jeden. Zgodnie z prawem międzynarodowym, złoto polskie powinno było wrócić do państwa polskiego. Niestety, od 1948 roku stanowi ono depozyt USA, Wielkiej Brytanii i Francji, a znajduje się ono w Bank of England, w Londynie. Tak zdecydowali trzej koalicjanci, USA, Wielka Brytania i Francja. Zostało złożone jako depozyt w brytyjskim banku. Każda sztabka złota złożona tego depozytu nie leży bezczynnie, tylko pracuje. Cyka zegar procentów, następnie procentów od procentów. Najpotężniejsza broń żydostwa w jego zniewalaniu finansowym ludzkiej, gojowskiej cywilizacji. Obliczono, że obecnie wartość tego depozytu wynosi 14,3 miliarda złotych. Pytanie tylko tak na marginesie. Których złotych? Tych obecnych, Anno Domini 2012 czy 2007? Kiedy pewien uparty Polak o nazwisku Wiesław Serwach z koło brzegu? Nadał bieg tej sprawie listem do prezydenta Lecha Kaczyńskiego i premiera Tuska. Wracając jednak do odsetek oraz odsetek od odsetek, przyjmuje się, że wartość polskiego depozytu zwielokrotniła się. Dajmy na to, że dziesięciokrotnie. Łatwo obliczyć, jaka to suma. Ten zegar procentów od procentów cyka nadal. Niezmordowanie. Dzień po dniu. Co my z tego mamy jako Polacy? Jako państwo aktualnie straszliwie zadłużone na ponad bilion złotych. Nie mamy nic. Zero. Dlaczego nie mamy? Bo mamy takie rządy. Kolejne nierządy. Kolejne ekipy piątej kolumny. Ostatnią z nich jest ekipa sygnowana nazwiskiem niejakiego Donalda Tuska, pełniącego obowiązki premiera tego kraju z nadania międzynarodówki finansowej. Czy Polacy mają prawo wiedzieć, co dzieje się z tym złotem? Z odsetkami od tego złotego depozytu? Teoretycznie tak, ale praktycznie nie mają tego prawa. Udowodnił to Donald Tusk. Tylko na obszarze Generalnej Guberni w ciągu kilku miesięcy, licząc od września 1939 do początku 1940 roku, Niemcy zagrabili z polskich sejfów bankowych dewizy i różne kosztowności. Między innymi biżuterię o wartości 2 milionów 228 tysięcy marek niemieckich. Waga metali szlachetnych wywiezionych do Niemiec wynosiła 28 ton. W następnych latach Niemcy zagrabili wielokrotnie więcej. Ile? Nikt tego nie może oszacować nawet w przybliżeniu. Był to bowiem rabunek na gigantyczną skalę. Ogromne ilości tych dóbr trafiły na prywatne konta bązów III Rzeszy i dziesiątków tysięcy SS-manów, gestapowców, Niemców z okupacyjnej administracji. Ten fakt stanowi jedno z pytań zagadki. Jakim to sposobem Niemcy po wojnie doznały cudownej reanimacji gospodarczej, a my pozostaliśmy i pozostajemy dziadami Europy? Istnieje Encyklopedia Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych z 1976 roku. Na stronie 230 piszą tam, cytat, Nieuregulowaną dotychczas sprawą związaną z odszkodowaniami wojennymi jest restytucja przez USA, Anglię i Francję złota zagrobionego przez Niemcy, a znajdującego się w depozycie trzech mocarstw. Autorem tego opracowania był Żyd Manfred Laks w cudzysłowie polski, prawnik i dyplomata, profesor prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Warszawskim, członek polskiej delegacji na Zgromadzenie Ogólne ONZ, a także sędzią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w latach 1967-1993. Laks, pełnił od 1973 do 1976 funkcję przewodniczącego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Słowem, międzynarodowy gigant prawa stanowionego przez międzynarodówkę finansową i komunistyczną. Profesor Manfred Lacks musiał oczywiście grać tak, jak mu zagra ekipa Gierka, czyli goje chwilowo dopuszczeni do władzy w PRL. To też grał przeciwko Niemcom. Profesor Laks orzekł więc, zgodnie z prawdą, a także z interesem PRL, że roszczenia Polski obejmują złoto przejęte przez niemieckie w nawiasie hitlerowskie Kassen i Emission Bank oraz przez filię Reisbanku. Złoto skonfiskowane, czyli zrabowane w kasach oszczędnościowych i u osób prywatnych a także złoto zagrabione w obozach koncentracyjnych więźniom, wszak obywatelom państwa polskiego. Manfred Laks podał wtedy wagę złota 138 milionów 738 530 kg. Prawo międzynarodowe stanowi: Restytucja tego mienia jest dotychczas nieuregulowaną sprawą związaną z odszkodowaniami wojennymi. Niemcy już w ciągu pierwszych lat powojennych wywiązały się całkowicie z zobowiązań wobec wszystkich państw europejskich, a także Izraela, w formie kompensat finansowych i reparacji rzeczowych. Wywiązały się także w zakresie roszczeń cywilnoprawnych. Tymczasem Niemcy nadal mają zaległości wobec Polski. Roszczenia w myśl prawa międzynarodowego dotyczące szkód wojennych nie ulegają przedawnieniu podobnie jak nie ulegają przedawnieniu zbrodni ludobójstwa. Zegar czasu i odsetek wciąż cyka. Już we wrześniu 1946 roku zasadność polskich roszczeń potwierdziła Komisja Trójstronna dla restytucji złota monetarnego z siedzibą w Brukseli. Jej powstanie to efekt ustaleń odbytej na przełomie listopada i grudnia 1945 roku konferencji reparacyjnej w Paryżu dotyczącej odszkodowań od Niemiec. Ustalono wtedy wspólny fundusz, z którego miano dokonywać przydziału złota proporcjonalnie do ustalonych strat poniesionych przez państwa okupowane przez Niemcy na skutek grabieży i zaboru mienia. Stwierdzono oficjalnie, że Polska należała do najbardziej poszkodowanych w II wojnie światowej. Naturalnie całkowicie pominięto rabunek mienia, dóbr kultury i kosztowności zagrabionych przez żydo bolszewią w rezultacie jej nagłego ataku na wschodnie obszary Polski. Tam zaskoczenie sowieckiego Bliskiego uniemożliwiło wywiezienie przez Polaków czegokolwiek. Dodajmy, że ofensywa niemiecka napotykała nieporównanie większy opór sił polskich. Trwała do 17 września, kiedy inwazja sowiecka pozbawiła Polaków wszelkich szans na skuteczny opór. W miarę cofania się na wschód, Polacy uchodzili ze wszystkimi dobrami nadającymi się do przewiezienia w bagażach podręcznych, na samochodach, bryczkach, chłopskich furmankach. Uciekali urzędnicy uwożący fundusze administracji czy fabryk. W ogromnej większości wpadały w ręce bolszewików. Przepadały na zawsze. I wszystko, co przepadło w całej Polsce w wyniku agresji, przypisano tylko Niemcom. Może dlatego, aby nie otwierać tej sowieckiej puszki Pandory, rząd Donalda Tuska uchyla się od oficjalnych interwencji odszkodowawczych, o czym za chwilę. Polskie straty zostały oszacowane przez powojenne, okupacyjne Ministerstwo Administracji Publicznej na bilion dolarów, czyli na tysiąc miliardów dolarów. Tylko częścią tych strat były zasoby złota o wadze prawie 139 ton. W lipcu 1949 roku Polska, w cudzysłowie Polska, bo po pierwsze tylko połowa przedwojennej ograbionej Polski i Polska dlatego w cudzysłowie, bo nadal zniewolona przez nowego okupanta, przystąpiła do ustaleń trzeciej części traktatu końcowego Paryskiej Konferencji Repracyjnej ustalającego uprawnienia i obowiązek trzech koalicjantów do rozdziału złota. Państwa roszczeniowe, w tym Polska-Sowiecka, Polska w cudzysłowie, zostały w nim zobowiązane do przekazania szczegółowych i prawdziwych danych dotyczących strat złota zagrabionego lub wywiezionego do Niemiec. Wspomniany szperacz, zatroskany o 139 ton polskiego złota i półwiecznych dywidend procentowych, wiesła w Serwach, Skierował pismo w tej sprawie do premiera Tuska i prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nagłośniła tę interwencję wkrótce potem Gazeta Polska. Tym samym problem nie zamknął się w strumyku korespondencji. Wiesław Serwach pisał do premiera Tuska. Cytat. Komisja trójstronna przesłała do wypełnienia wszystkim zainteresowanym państwom opracowany przez siebie kwestionariusz. Dysponują nimi rządy USA, Wielkiej Brytanii i Francji i oczywiście Polski. Premier Tusk powinien go niezwłocznie publicznie ujawnić, biorąc pod uwagę wagę sprawy. Tymczasem premier Tusk i jego rząd, w nawiasie pisane w 2007 roku, od dwóch lat nabrali w tej sprawie wody w usta. Tak to poszło na łamach Gazety Polskiej w liście pana Serwacha, i rzecz przestała być tajemnicą, której każdy rząd, nie będący rządem okupacyjnym, antyrządem, rządem agentury obcej, nie mógłby tej sprawy zamieść pod brudny dywan. Rząd Donalda Tuska zamiótł. Cytowany fragment pochodził z drugiego listu pana Serwacha do Donalda Tuska. W liście pierwszym z 26 listopada 2007 roku pisał, cytat, Mając na względzie polski interes narodowy, apeluję do pana o bezzwłoczne podjęcie działań zmierzających do jak najszybszego odzyskania złota zagrabionego przez Niemcy podczas II wojny światowej, aż od 1948 roku stanowiącego depozyt USA, Wielkiej Brytanii i Francji w Bank of England w Londynie. Nadszedł czas, by polski naród dowiedział się oficjalnie, że posiada za granicą prawie 139 ton złota. Autor pisma zwracał się do Tuska w interesie narodowym, w interesie narodu. W 2007 roku pan Serwach nie mógł wiedzieć, albo mógł wiedzieć tylko wyrywkowo, jakim to depozytariuszem polskiego interesu narodowego może być Donald Tusk. Dowiedział się wraz z milionami Polaków dopiero wtedy, gdy Donald Tusk został premierem nowej, polskojęzycznej generalnej guberni, przytroczonej do Unii Europejskiej, czyli do Niemiec. Dylemat z polskim złotem, nieformalnie zagrabionym przez trzech depozytariuszy aktu rozbiorowego resztek Polski na terenach poprzednio zagrabionych przez Niemcy, był znany i nagłośniany już kilka lat przed monitami obywatela Serwacha. W 2005 roku był sobie taki premier rządu z rozdania Prawa i Sprawiedliwości, Kazimierz Marcinkiewicz, figurant i namiestnik międzynarodówki finansowej z podznaku starszych braci. Zgodnie z politycznymi preferencjami PiS, wszystko co godziło w interesy Niemców było na rękę dla PiS i jego namiestnika na stolcu premiera. Zgodnie z tą opcją premier Marcinkiewicz w rozmowach niedokończonych Radia Maryja i Telewizji TRWAM było to 5 listopada 2005 roku, potwierdził istnienie tego depozytu zawieszonego w próżni międzynarodówki finansowej. Dowiedziano się o tym depozycie orbitującym nad głowami Polaków, ale nieosiągalnym. A był to imponujący tłum słuchaczy, oceniany wtedy na kilka milionów osób. Marcinkiewicz potwierdził i nic nie uczynił, aby skarb ściągnąć z tej orbity. Minęły trzy lata i uparty obywatel Serwach pchnął cytowane już drugie pismo. Tym razem już do nowego premiera, czyli do Donalda Tuska. Wreszcie otrzymał odpowiedź utrzymaną w tonie władczej wyniosłości, cenizmu, wynikających z poczucia całkowitej obojętności wobec podstawowych interesów tego kraju okupowanego przez administratora międzynarodówek. Tym razem już obydwu finansowej i komunistycznej. Odpowiedzi udzieliła kancelaria premiera Tuska. Była ona krótka, jak komunikaty Oberkommando der Wehrmacht z kolejnych postępów ofensywy na wschód w latach 1941-1942. Już chciałem powiedzieć, cytujemy dokument, ale tu nie ma co cytować. Posłuchajcie. Kancelaria prezesa Rady Ministrów nie może ustosunkować się do zawartych uwag i sugestii. Na tym się kończy dokument. A my wracamy do książki. Zwróćmy uwagę, że była to odpowiedź kancelarii prezesa Rady Ministrów, a nie samego prezesa, czyli Donalda Tuska. Nawet nie mogli się polscy goje dowiedzieć, czy interwencja dotarła do premiera, czy załatwiła ją w cytowanym stylu sama kancelaria czyli odrębne państwo w antypaństwie firmowanym przez Donalda Tuska. Pan Serwach napisał więc do prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego. Tym razem jego pismo nie utknęło w kancelarii prezydenta. Przekazała je 26 lutego 2008 roku ministrowi finansów z prośbą o dokonanie analizy problemu i poinformowanie o zajętym stanowisku kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej oraz autora listu. Tu mała zagadka dla czytelnika. Jak zareagował minister Jean Vincent Rostowski, posiadacz dwóch paszportów, brytyjskiego i polskiego, na pismo prezydenta Rzeczpospolitej? Nie odpowiedział wcale. W związku z tym Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej wysłała 8 grudnia, czyli w obligatoryjnym urzędowym czasie dwóch tygodni, Kolejny monit do Żana Wincentego Rostowskiego. Upłynął rok od czasu wysłania pisma Kancelarii Prezydenta do Kancelarii Ministra Żana Wincenta. Ostatecznie obywatel Serwach skwitował ten przepływ pism na najwyższych szczeblach następująco w rozmowie z Gazetą Polską. Cytat. Mimo upływu roku minister nie reaguje, dając tym dowód swojej arogancji wobec polskich obywateli i lekceważenia głowy państwa. Owo lekceważenie głowy państwa było jedynie namiastką tego, co stało się 10 kwietnia 2010 roku podczas mgły smoleńskiej. A my powtórzmy to, co w związku z tą katastrofą napisaliśmy w książce Ostatni transport do Katynia. Że Tusk i jego rząd Mogą wylecieć w powietrze na tej katastrofie. Oby tak się stało. Bomba cyka. Stara zasada, że do komuny dwóch odmian kapitalistycznej i komunistycznej głosi, grab zagrabione w nawiasie, bo to zawsze jest nasze. To nie tylko los polskiego złota zdeponowanego w Banku of England, to także los złota i złotych precozjów hojnie odkładanych przez naród w obliczu zbliżającej się wojny. Był to słynny Fundusz Obrony Narodowej FON. Po wojnie duża część tego skarbu FON została zwrócona żydobolszewickim okupantom Polski przez trzech przedwojennych oficerów. Generała Tatara, pułkowników Utnika i Nowickiego. Generał Tatar przywiózł go z własnej inicjatywy. Z ustaleń z sierpnia 1939 roku Skarb von ważył 38 ton złota i zawierał tysiące złotych monet. W pierwszym dniu września 1939 roku zasoby tego złota zdeponowano w Banku Polskim. Były warte 463,6 miliona złotych. Dla uzmysłowienia sobie wartości ówczesnego złotego warto przypomnieć, że średnia pensja nauczyciela wynosiła od 150 do 180 zł. Inżynier zarabiał 400 do 500 zł. I tylko sprawcy klęski wrześniowej, generalicja i pułkownictwo wierne sanacyjnej sitwie zarabiało po 3-4 tysiące złotych. Rekord świata w porównaniu nawet z generalicją armii amerykańskiej. W obliczu coraz bardziej oczywistej perspektywy wybuchu wojny Część złota postanowiono wywieźć do oddziałów wschodnich Banku Polskiego. Złote sztaby wartości 170 milionów złotych złożono w Brześciu, Lublinie, Siedlcach i Zamościu. Złoto wartości ponad 100 milionów złotych znajdujące się w depozytach Banku Polskiego dawno już ulokowano za granicą. Głównie w Banku Francji, Banku Anglii, w bankach szwajcarskich i amerykańskich. Los transportów tego złota opisał szczegółowo Tomasz Wrubel w publikacji łódzkiego oddziału IPN. Pisał, że transport złota zamienił się w istną Odyseję. Dotarł kolejno do Rumunii, Turcji, stamtąd do Syrii, Bejrutu i Tulonu. W Tulonie je wyładowano. W maju 1940 roku, po najeździe Niemiec na Francję, złoto polskie wywieziono do Maroka. W Londynie działał już polski rząd emigracyjny, który starał się odzyskać polskie złoto z Afryki i przewieźć do Ameryki. Polscy urzędnicy bankowi przedostali się do Afryki w styczniu 1944 roku. Złoto przewieziono do fortu Dakar. Rząd na uchodźstwie zdecydował, zgodnie z dewizą Rothschildów, że nie trzyma się wszystkich jaj w jednym koszyku by część złota przewieźć do Anglii, a resztę do Ameryki. Tymczasem w resztówce przedwojennej Polski okupowanej przez żydów nastał tak zwany rząd tymczasowy. żydo polscy i sowieccy nabrali chętki na polskie złoto z Banku Polskiego. W 1946 roku okupacyjne władze PRL przejęły złoto, pozostawiając je w depozytach w tamtejszych bankach w Anglii i USA historyk Jan Wrubel zauważył z przekąsem, że emigracyjne władze polskie nie uczyniły nic, aby przeciwdziałać temu przechwyceniu skarbu przez komunistów. W 1952 roku oficjalnie zlikwidowano Bank Polski. Jego funkcję przejął żydo Narodowy Bank Polski. Narodowy w cudzysłowie. Tak, był to Narodowy Bank Narodu Wybranego. Dysponentem polskiego skarbu został jeden z najszkaradniejszych, zarazem jeden z najgłupszych dygnitarzy hazarskich – osławiony Hilary Minc, bliski współpracownik Bieruta w ramach triady Bierut-Berman-Minc. Kiedy wyłaniały się kolejne potrzeby zakupów zagranicznych, Minc po prostu spieniężał część złota i płacił należność. Złoto szybko zostało roztrwonione. Naród nic o tym nie wiedział, podobnie jak nic nie wiedział o depozytach w Banku of England. Ciągłość władzy, ciągłość metod i ciągłość nacyjna obowiązują do dziś. Cynizm i buta syjonistów, jako obywateli hazarskiego Izraela i obywateli świata, przechodzi wszelkie wyobrażenie. Żądali zapłaty nie tylko za stracone dobra materialne, lecz również za straty moralne. W tym samym czasie milion Arabów został wypędzonych przez syjono komunistów z Palestyny. Nigdy nie poruszono po wojnie analogicznej odpowiedzialności Niemiec Zachodnich za odszkodowania dla przesiedleńców polskich, czeskich i innych. Oficjalne statystyki Izraela podawały ludność tego państwa w liczbie milion czterysta tysięcy osób, z czego tylko 63 trzy tysiące pochodziło z Niemiec i Austrii. Tylko te 63 tysiące miały cień podstaw do uważania się za wypędzonych z Europy. Wypędzonych w cudzysłowie. Największa fala do hazarów sowieckich napłynęła po wojnie z Polski, Rumunii, Węgier i Bułgarii. Państwo syjono-komunistyczne zwane Izraelem nie miało żadnych podstaw moralnych do wyłudzania haraczu od Niemiec zachodnich, gdyż samo wypędziło prawie milion Arabów z ich ziemi. Obok Roosevelta, Churchilla, rządzących nimi agentów żydobolszewickich z gatunku Hopkinsa, Hisa, głównym rozdającym po wojnie był nadal Bernard Baruch. Kiedyś oświadczył. Cytat. Może mnie pan uważać za jednego z bojowników żydowskich ukrytego w zaroślach ze sztucerem. Zawsze w ten sposób osiągam najlepsze rezultaty, niewidoczny dla innych. Jako ekspert finansowo-ekonomiczny Baruch reprezentował USA na konferencji pokojowej w 1919 roku. American Hebrief z 1 grudnia 1933 roku pisał, że (cytat) Kiedy prezydent Roosevelt wyjeżdża na letni odpoczynek, pan Baruch jest oficjalnie wyznaczony na jego zastępcę. W nawiasie – przez kogo? Baruch był powszechnie uważany za europejskiego dżentelmena, potomka Żydów sefaradyjskich z Portugalii czy Hiszpanii. Tymczasem on sam powiedział o sobie, było to 7 lutego 1947 roku, że jego ojciec był polskim Żydem przybyłym do Ameryki przed stu laty. Był więc hazarskim mongoło-tataro-turkiem, który nie ma w żyłach ani kropli krwi żydowskiej. Tym samym żaden z jego przodków nie postawił stopy na ziemi palestyńskiej, gdziekolwiek by się urodził. Baruch jest autorem tak zwanego planu Barucha. Przedstawił go na pierwszej sesji, było to 14 czerwca 1946 roku, Komisji Energii Atomowej Narodów Zjednoczonych. Okazał się jednoosobowym wcieleniem zbrodniczych kainitów. A oto synteza tego planu. Cytat. Musimy wybrać między pokojem światowym a zniszczeniem świata. Musimy ustanowić mechanizm zapewniający użycie energii atomowej wyłącznie dla celów pokojowych, a zabraniający wykorzystanie jej w wojnie. W nawiasie, a co z Hiroshima i Nagasaki? W tym celu musimy ustanowić skuteczne i natychmiastowe sankcje karne wobec winnych pogwałcenia układów międzynarodowych. Kary są niezbędne, jeśli chcemy zapewnić pokój bardziej trwały niż gorączkowe przerwy między wojnami. Narody zjednoczone, w nawiasie, w praktyce oni sami, syjoniści, mogą także określić kryteria odpowiedzialności indywidualnej i kar, wzorując się na zasadach zastosowanych w Norymberdze przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w nawiasie, czyli przez Hazarów Bolszewickich. Zjednoczone Królestwo, Francję i Stany Zjednoczone. Da formule bezsprzecznie korzystnej dla przyszłości świata. W wypadku kryzysu będziemy reprezentantami nie tylko własnych rządów, lecz w szerszym kontekście wszystkich narodów świata. Zgromadzone tutaj narody państw demokratycznych nie obawiają się internacjonalizmu, który je i ochrania nie pozwolą się nabrać na gadanie o ograniczonej suwerenności, która dzisiaj ma ten sam wydźwięk, co dawniej izolacja. Na konferencji w Teheranie ustalono, że zasada demokratycznej większości ONZ może być zawieszona zasada Weta zgłoszona przez USA, ZSRR lub Wielką Brytanię. Dowód, że ONZ już na starcie była wspólnotą równych i równiejszych. Baruch przemówił tu z apodaktycznym wizjonerstwem proroka z protokołów. Zasada okupacji suwerenności państw obowiązuje teraz ze zdwojoną siłą, czego najbardziej haniebnym przykładem jest okupacja Palestyny, Afganistanu, Iraku, Bałkanów i całej Europy. Przemawiał w imieniu my, a teraz kolejne Baruchy przemawiają w imieniu Unii Europejskiej, lecz ostatecznie i nadal jako my. Oto przykład wcielania w życie tych szczytnych zapisów Barucha w praktyce Izraela. Po krwawych rzeziach Arabów, w celu wyrąbania lebenstraumu przestrzeni życiowej dla Hazarów ze wschodu, Izrael stał się na pół wieku głównym terrorystą narodów pod stalowym parasolem jego współbraci okupujących Stany Zjednoczone. Rok 1948. Wkrótce po powstaniu państwa Izrael Palestyńczycy wraz z innymi Arabami zaatakowali hazarską armię powstałą na bazie grup terrorystycznych Irgunu i Gangusterna. Była to desperacka próba odzyskania domów, z których zostali wyrzuceni przez hazarskich sjonistów. Przegrali między innymi dlatego, że byli ludem rolniczym, niezaprawionym w sztuce wojennej, a syjonokomuniści posiadali znakomitą broń. Dary niemal wszystkich ich europejskich wasali. Rok 1956. Kanał Sueski z przyległym terenem należał do Egiptu. Prezydent Nasser oznajmił, że zamierza przejąć administrowanie kanałem od Anglików. Wtedy Anglia, Francja i Izrael postanowiły wspólnie zaatakować Egipt. Kiedy Egipt przegrał, Prezydent Eisenhower wezwał te państwa do wycofania się. Był to jedyny przypadek, kiedy amerykański prezydent postawił interes Ameryki nad interesem Izraela. Ta wersja obowiązuje do dziś. Przyczyna twardości Eisenhowera była inna. Uległ żądaniom sowieckim, gdyż upadek Egiptu naruszyłby równowagę strategiczną w tym newralgicznym obszarze. Rok 1967. Wzrasta napięcie między Egiptem a Izraelem w sporze o Synaj i strefę gazy, które leżą pomiędzy oboma tymi krajami, choć nazwanie Izraela krajem jest wręcz zabawne, gdyż jego obszar jest zbliżony do obszaru New Jersey. Kazarzy rządzący Żydolandem sowieckim starają się pomóc swym współplemieńcom izraelskim w odzyskaniu przewagi. Użyli dyplomatycznych sztuczek. Dyplomaci sowieccy w Egipcie doradzali Nasserowi, aby zagroził Izraelowi wojną, lecz nie atakował. Tę samą grę zastosowali wobec Izraela, aby zagroził Egiptowi wojną i zaatakował Egipt. Przekonało to Izrael do wyprzedzającego ataku na Egipt, kiedy ten się tego nie spodziewał. Zniszczenie obrony Egiptu zajęło Izraelowi sześć dni. Dlatego ta wojna uzyskała nazwę wojny sześciodniowej. Rozstrzygał sprzęt. Hazarzy izraelscy posiadali możliwość przechwytywania z nasłuchu wiadomości z Egiptu dla Jordanu i Syrii i preparowali je tak, aby zmusić te kraje do wzięcia udziału w wojnie. Kraje arabskie zostały pokonane, a Izrael zajął wzgórza Golan, zachodni brzeg i strefę gazy. Od tego czasu te trzy nazwy płoną nieprzerwanie jako dowód absolutnego lekceważenia praw międzynarodowych, ONZ, etc. przez Izrael. Tu zrobimy przerwę. Zapraszam jutro na część dalszą.